dzieci, dzieci, Mikołaj! Święty! Święta. Dzieci z niepokojem oczekują świętego Mikołaja. A co to tak napierdala z komina? Wesołych świąt! Dzieci! To święty Mikołaj. Masz flachę? A czy byliście? Grzeczni w tym roku? No chyba, że kurwa! Oj, nie wydaje, mi się! Daj nam w końcu te prezenty! Jesteście bardzo niegrzeczni! W tym roku dostaniecie tylko rózgi! Ty chytry śmieciuchu! Trzymaj go Józek! Spalimy ci brodę pijany dziadu! Nie! Nie! Nie! Za... O Jezu! On się cały ma. No i się spalił! Cholera! Nie będzie za rok prezentów! Następnego dnia urodowana mama chłopców przyszła do ich pokoju podzielić się wrażeniami po hucznej nocy. Było u was dzieci Mikołaj? Tak, mamoniu. A co to, to za brzydkie czarne i zwęglowe świstwo na ziemi? To... E, e, prezent od świętego Mikołaja. Aha! przygotować śniadanie? Zawołajcie tatę! Dobrze, mamo! Ty, ale nie jest przypadkiem nasz stary? A to niby czemu? Ten popiołek też ma raka na dupie! No to przejebane!